Wyzwolenie. Sprawdź to. Raz, dwa, trzy, cztery i... Tak, tak. Frodo. Jameson. Kasia, królowa woska. Zawinyli Billy Holiday, ey, on zobaczył jej polik. Gdyby nie był tu właścicielem, powiedziałby to też licz Miejsce komis, serce miasta. Na kilku młodych to zamienili sony, nawinęli trzaska nawet Toni. Bez głowy nie pamiętali jak wychodzi. Jej oczy, jej włosy, jej zarumieniony polik. Ja wpadłem po nim ze znajomym, żeby sprawdzić, jak co tydzień, czy znajdę wosk na samplik producentowi. Nigdzie indziej nie ma cienia szansy, by coś znaleźć. Patrzę z żalem, nie ma płyty, na którą czekałem. Powiedz nawet wcale nie zamieni. Mówiłeś jej dla mnie Rozłożył ręce bezradnie Tłumaczył coś niezdarnie A ja sam wiem Oddał ją pannie jakieś Pięć minut temu Zamienił eee, dźwięk na eee, wdzięk eee, Jej czemu, eee, czemu? Eee, mówię Muszę mieć rip na skid, Więc nie mów mi, że wpadłem Chociaż jak wyszła kilka chwil eee, temu To ją znajdę Wieczorny zgiełk To miasto dusi mnie A muzyka kusi mnie Dlatego, dlatego czasem drze Jak igła czasem drze. W najbardziej zdartej płycie Może, może może, może, może. Może znajdę, tak pędząc przez półmrok Na zewnątrz no, pochmurno, ja nie wiedząc, gdzie jest źródło no, no. Neony zapalonych lamp Ta. Iluzją jej ślad, ale czułem, że gdzieś Czeka przy drzwiach, by wejść Nie myliłem się zapytać, skąd no, wiem, że to ona Jak to, jak to? ile kobiet widujesz dziennie z winylami Pod pachą, Uuu, stała pod klatką Włosy opadały na futrzany kaptur Pomyśl, czemu oni widzieli tylko polik Może stworzyć i na jej część, Dialogi spisać w tomik i przy sobie nieść Ale mam tylko jeden wers Jak i obiks, ostatni, ale w 2005 Inne kartki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 nie możesz mnie złapać, jestem wszędzie Oddechem tego miasta Jestem niewidzialna tak. Niewidzialna <śmiany> To cię zgubi, mówię on mówi mi Głupi byłeś, bo nie posuwałem nawet grupi w tyłek On to lubi, ale to nie w moim stylu Tutaj i już na pewno a. nie chcę nie. być łonobi jak ci, nie. co pierdolą nie. i pierdolą A Ta. potem pierdolą jak żyć Jestem nieśmiały ha. i to jest mój jedyny wstyd Sprawcz. Możesz chwalić się panami, jak, jak mes to? Sam nawin to jedyny styl, który U. możesz zajebać z Warszawy ha. Jestem taki mały Aha. w takich sytuacjach Aha. Nieśmiały i zimny jakby mijał Mnie peryglacjał, ale z kim Zim bym nie gadał bym innym To większość ma patent, ale nie wyrywają lasek Co wiedzą kto to patrzą Patent. Patent, jestem, jestem dzieciakiem, dzieciakiem i zbieram, i zbieram cięgi, cięgi. Ha, Mam swoją queen, ale coś Szuka tej bandit, już sam nie wiem, nie wiem, nie wiem To silniejsze ode mnie Jestem pewien, że nie zmienię ciebie Ty też, wiesz...